popularnych postaci w Marvelu, ale rosomak Wolverine w Polsce znany pod wielorakim czytaniem swojego oryginalnego angielskiego imienia Major Logan albo wreszcie James Hewlett jest niewątpliwie do dzisiaj jedną z najbardziej popularnych postaci. A jednak mimo tego, że od czasu swojego pierwszego pojawienia na łamach miesięcznika Hulk, a, a później dołączenia na stałe do zespołu nowych X-Men, których profesor Xavier zebrał, kiedy Krakowa, Żyjąca Wyspa, porwała oryginalny skład, musiał odczekać sporo, zanim dostał własny miesięcznik. I Właśnie Epic Collection, zbierająca początki tej jego samodzielnej przygody, będzie przedmiotem dzisiejszego podcastu. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w 1989 roku po historii upadek mutantów. Fall of the Mutants, który u nas został zaprezentowany częściowo przez TM Mówię częściowo dlatego, że Fall of the Mutants to był crossover, który de facto nie był crossoverem. Dotyczył kilku różnych grup mutantów, ale wydarzenia e, dotykające ich nie przeplatały się ze sobą. Podstawową ekipą, która wzięła udział w upadku mutantów byli oczywiście X-Men, którzy z, zwiedzeni przez e, wroga o imieniu adwersary, bardzo jest to kurwa oryginalne, e, Starli się z nim, on wcześniej Storm, która zwabiła ich. Wtedy pierwszy raz polscy tytelnicy poznali m.in. Forza i jeszcze parę innych postaci. Dość powiedzieć, że X-Men w trakcie starcia z Adversary zginęli. A przynajmniej tak myślał cały świat. Pozostałe dwie serie, które, na których upadek mutantów odbił się bardzo mocno, to byli X-Factor. I tam była awantura dotycząca Angela e, i Apokalipsa oraz The New Mutants, którzy również ponieśli bardzo dotkliwe straty. Kiedy e, X-Men umarli dla całego świata, przenieśli się do Australii na tak zwany Outback, czyli na australijskie pustkowie. Takie ich nie, odłogi, gdzie ścierali się między nimi z riversami i, gdzie odbywali Różne dziwne eskapady i przeżyli parę przygód, między innymi operując stamtąd, uwikłali się w Inferno. Inferno, które w Polsce znamy tylko z przedruków Spidermana i to tak raczej incydentalnie, a które było też e, ogromnym crossoverem, który zasługuje być może na swój własny odcinek, nad czym pomyślę później. I właśnie w tym momencie, kiedy X-Men w zasadzie dla świata nie istnieli, Rosomak pojawił się w Madripurze. Madripur to takie małe wyspiarskie państwo leżące na południe od Indonezji i w zasadzie jest to takie państwo, miasto, taki troszkę Singapur, prawda, troszeczkę Hongkong, coś w tym stylu, składa się z dwóch części, z górnego miasta i z dolnego miasta. W górnym mieście mieszkają niewiarygodnie, bogaci ludzie i w ogóle jest tam prawie jak w XXI wieku. Przypominam, że mówimy o roku 89, a w dolnym mieście mieszkają niewiarygodnie biedni ludzie i jest tam prawie jak w XVIII wieku. A... Brusomak pojawia się w barze księżniczka trochę z dupy, żeby odnaleźć kogoś, kogoś uratować. Szuka postaci imieniem Tiger Tiger. Potem po tym wszystkim okazuje się, że jest to e, postać znana z wcześniejszego starcia X-Menu z Riversami. I wszystko to dzieje się na łamach e, serii Marvel Comics Presents, która w każdym numerze prezentuje... Cztery krótkie historie dotyczące różnych bohaterów. Rosomak jest tam stałą gwiazdą, w zasadzie pojawia się w większości numerów tego wydawnictwa i historię ocalić taj, ocalić tygrysa, napisało dwóch absolutnych weteranów starych wyjadaczy, czyli Chris Clermont, który na tym etapie od grubo ponad dekady zajmuje się mutantami. I John Bassema, eee, Absolutnie również weteran branży, rysownik, starszy brat Sala Bascemy, którego hmm. znamy chociażby z polskich przedruków Spider-Mana. Z TM Semika i z wydanego jakiś czas temu <coughs> gigantycznego zbiorczego wydania Spectacular Spider-Man. I ci dwaj ludzie sprawili, że mm, kierownictwo Marvela podjęło wreszcie decyzję o tym, żeby wypuścić samodzielną serię z Rosomakiem. Wreszcie. Dlatego, że Rosomak prosił się o to, żeby dostać swoją własną serię. Zresztą własne serie dostawali różni członkowie x men Dość wspomnieć nawet o komiksie pod tytułem Dazzler, który opowiadał historię mutantki zamieniającej dźwięk w światło. <śmiech> Rosomak był skierowany do troszeczkę innego czytelnika, bo Rosomak generalnie rzecz biorąc ta historia, którą Clermont i Bassema napisali i narysowali do Marvel Comics Presents, była z gruntu kryminalna. To był taki m, trochę chandlerowski klimat, gdzie trochę coś pośledzisz, trochę dostaniesz wryja, trochę krwi się poleje, trochę ludzie postrzelają i ostatecznie jest jeszcze dama w opresji. Clermont i Bassema z marszu przejęli robienie miesięcznika Wolverine który wszedł na salony na pełnej i generalnie rzecz biorąc cały pierwszy trade z Epic Collection jest dokładnie o tym. W Madri purze dzieją się różne rzeczy. Handel narkotykami, handel żywym towarem, jakieś przekręty. Jest Archie Corrigan, który jest świetnym pilotem prowadzącym nie do końca może oficjalne lotnisko i latającym w nie do końca może najlepsze miejsca i lądującym na nie do końca może oficjalnych lotniskach jest Tiger Tiger, która przejęła e, część półświatka raz wespół z e, pewnym e, generałem, który on zajmuje się brudniejszymi sprawami ona zajmuje się tymi takimi trochę mniej brudnymi i dzięki temu utrzymują pewne status quo i cały pierwszy trade rysowany jest właśnie przez Johna Bassema. John Bassema, w odróżnieniu od swojego młodszego brata Sala, który ma bardzo charakterystyczny, taki bardzo rozpoznawalny e, styl, mm, John Bassema jest takim troszeczkę everymanem, ale nie chcę powiedzieć, że jego styl jest nijaki. Otóż nie. Jego styl jest taki bardzo klasycznie oldschoolowo-komiksowy. Mówimy o tym, że jest rok 89, 90, ale już wtedy powiedziałbym w dlatego, że kiedy patrzę na jego rysunki, pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy jest seria prasowa Terry i Piraci. Wcześniejsza o kilkadziesiąt lat, prawda? To jest klimat komiksów takich awanturniczych. Klimat komiksów gdzie, no, Generalnie rzecz biorąc przebija się główny bohater przez strony pięściami. To jest wszystko takie bardzo mm, dosadne, bardzo wyraziste. Eee, mężczyźni są męscy, kobiety są kobiece, ale nie ma tam bawienia się w subtelności. Ten komiks w warstwie graficznej jest taki jak rosomak. Ma oczywiście swoje warstwy, jak ogry albo cebulę, ale tak naprawdę to, co człowiek widzi na zewnątrz, to jest tylko bardzo twardy, niezbyt wysoki facet, który jest najlepszy w tym, co robi. I ten pierwszy trade to są właśnie takie awanturnicze historie, przypominające trochę pod pewnymi względami takiego Pani Shera, jakiego pisał Karl Potts w czasach, kiedy za oprawę graficzną odpowiadał początkujący dopiero w Marvelu Jim Lee. Kiedy trzeba było pojechać, coś załatwić, kogoś obić, gdzieś polecieć, dać się zestrzelić, dać się zastrzelić, okazać się nadal żywym z jakiegoś powodu, kogoś stracić, kogoś uratować, coś przewalić, podpalić jakiś magazyn. To jest komiks, który wyszedł naprzeciw czytelnikowi, raczej powiedzmy, płci męskiej. Zresztą nie oszukujmy się, w latach 80. i 90. Chłopcy, nastolatkowie stanowili przytłaczającą większość czytelników Marvela. Stanowili ich najważniejszą siłę nabywczą, tą lokomotywę, która ciągnęła boom komiksowy przez całe lata 80. i większość 90. I Clermont, który doskonale miał opracowanego rosomaka, bo pisał jego przygody od bardzo wielu lat. X-Men w różnych konfiguracjach oraz John Buscema, który no, z niejednego pieca chleb jadł, dlatego że w Marvelu pracował jakbym powiedział, że przy prawie wszystkim to naprawdę nie skłamałbym bardzo. I dostarczyli tego pierwszego trejda właśnie z pogranicza powieści kryminalnej, detektywistycznej, awanturniczej, troszeczkę odchodzącego od y, takich typowych rozsterek mustantów, że potłumy, mutanci, reprezentujemy mniejszości, różne cuda i tak dalej, drugie dno. Nie. No Soma idzie przez Pół, przez Dolne Miasto, przez Górne Miasto, przebijając się pięściami, z których nie wysuwa e, ostrzy, bo wydaje mu się, że jak założy opaskę na oko i nazwie się Mr. Patch, to nikt nie będzie wiedział, że on de facto jest Pan Logan z USA. No ale jestem tam no, cała masa innych występów gościnnych. W tym tradzie pojawia się Hulk. W tym tradzie bardzo ważną rolę gra Jessica Drew, czyli ex-Spider Woman. I Marvel przy produkcji tego mieśniczka nie zwalnia. Drugi tom Wolverine Epic Collection nazywa się Back to Basics. I ten powrót do korzeni nie jest tutaj wcale przesadzony zaczyna się w zupełnieniu od głównej serii, a od dwóch samodzielnych historii. Jedna z nich to Scorpio Connection Wolverine Nick Fury. Pojawia się w niej bratanek Nick'a Fury'ego, który odtwarza tożsamość złoczyńcy jakim był Scorpio, którym pierwotnie był właśnie brat Nick'a Fury'ego. Jest ta historia ciekawa z kilku względów, między innymi dlatego, że rysunki do niej zrobił Howard Chaykin, który ma bardzo specyficzny, bardzo charakterystyczny styl i no ja go osobiście bardzo lubię. Poznałem go w Batman Black and White, a potem mało było okazji jeszcze na niego natrafić, ale tutaj rzeczywiście daje niezły popis. No a scenarzystą jest Archie Goodwin, którego jeżeli ktoś z Was czyta komiksy Inaczej niż tylko po to, żeby skompletować panoramę na grzbietach z wielkiej kolekcji komiksów Marvela, to wie, kim jest Archie Goodwin. Archie Goodwin zresztą w tym tomie bardzo dużo robi, bardzo dużo się pojawia. Mniej więcej połowa historii z regularnej serii wychodzi właśnie spod jego pióra. Drugą historią, zanim w ogóle dojdziemy jednak do regularnej serii, jest Jungle Adventure Waltera Simonsona z rysunkami nikogo innego jak Majka Mignoli jest to ciekawa rzecz bo nasuwa mi pewną myśl łącznie z tym co się dzieje później mianowicie wygląda to tak, że Rosomak pojawia się nagle w Savage Land rozbija się tam takim małym jednopłatowcem i postanawia, że pomieszka sobie przez jakiś czas z miejscowym prymitywnym plemieniem nie będę się pastwił nad tym, że mężczyźni wyglądają jak mało zaawansowana wersja talczyków, natomiast jedyna kobieta, która gra jakąś ważniejszą rolę w tej historii, ma, bah, bardzo ważną, wygląda zupełnie współcześnie. Ciekawostką jest to, że jest to pierwsze spotkanie Rosomaka z Apokalipsem, który w życiu X-Menów yy, napisuje potem bardzo dużo, pojawi się wiele razy. Więc te dwie historie, takie jakby wprowadzają nas troszeczkę. W pierwszej chwili miałem wrażenie, że wybijają z rytmu, ale nie, nie. Pokazują Rosomaka z innej strony, szczególnie ta historia z Nickem Fury. Oni spotykają się więcej niż raz na łamach wielu różnych komiksów. Często ta ich współpraca nie jest taka łatwa. Trochę przypomina mi to współpracę Jima Gordona z Batmanem. Jeden musi trzymać się przepisów, a drugi tak naprawdę chce załatwić wszystko szybko i po swojemu. I potem wchodzi regularna seria i możemy ten tom podzielić na dwie części. Pierwsza to historia, w której Rosomak wędruje mniej lub bardziej e, z dala od Madripuru wiedziony tam przez znowu Arciego Goodwina e, na kartach wyrysowanych przez Johna Berna, więc jest to faktycznie powrót do korzeni inkowanych i wykańczanych przez Klausa Jansona, czyli tak jak w pierwszym tomie. Absolutnie przepiękne rzeczy. I przez kilka tych pierwszych zeszytów jego głównym przeciwnikiem jest Getz, czyli cyborg. W pierwszej chwili myślałem, kiedy go zobaczyłem, że to Silvio Manfredi, bo to jest podobna postać, ale Getz jest... E, Trochę bardziej hardkorowy. Kec był między m.in. doradcą samego Adolfa Hitlera, zanim stał się cyborgiem. No i generalnie rzecz biorąc, nie będę tutaj streszczał wszystkiego, ale jest to przygoda, która przeciąga Rosomaka przez różne miejsca. Wikła go m.in. w Akty Zemsty. Tu jest tak troszeczkę śmiesznie, dlatego że Akty Zemsty to był bardzo duży crossover. Możemy poczytać sobie o nim dużo więcej w w Epic Collection Spider-Man, które wyszło niedawno nakładem Egmontu. Prawie, ale trochę mniej tego mogliśmy poczytać sobie w starych wydaniach Spider-Mana z tm -Symika. natomiast jest tego dużo, dużo więcej. X-Meni byli dużo bardziej uwikłani w akty zemsty. To pojawia się m.in. w tomie X-Men Epic Collection Dissolution and, Re and Rebirth, które dzieje się w dużej mierze na Outbacku, ale tak naprawdę pokazuje, jak X-Meni z tego Outbacku się zwinęli. Są tam też historie, które przeplatają się mocno z tym, co dzieje się na kartach Back to Basics, Rosomak opuszcza Madripur, udaje się do Australii tam poznaje Dziubili tam jest ta słynna scena gdzie Riversi go ukrzyżowali prawie zabili on potem ucieka prawie zabija Riversów <śmiech> potem plącze się w akty zemsty z Psy Loki z Betsy Braddock odmienioną przez Mandarina hmm. natomiast tu na kartach własnego miesięcznika i dwutygodnika, bo ten cykl wydawniczy był różny, napotyka m.in. dziewczynę imieniem La Bandera, która entuzjazm rewolucyjny tłumu potrafi zamienić w wiązki energii skierowane specjalną laską. Nie no, jest bardzo fajnie. Rosomak ma dobrą... Scenarzyści Rosomaka mają dobrą rękę do trochę egzotycznych i trochę takich kiczowatych rozwiązań, ale to wszystko ładnie gra. Druga część natomiast to w dużej mierze Lazarus Project, skupiający się na walce o coś, co w zasadzie nie wiadomo czym jest. Mamy wioskę, która jest gotowa oddać swoje życie i znowu mamy Rosomaka, który trafia z amnezją do wioski. No, normalnie Jason Bern wyrzuciło go na brzeg. No, to co postanawia zrobić? No to skoro już go tu wyrzuciło, to on se pomieszka z tymi ludźmi i ma kolejnych ludzi, jego ludzi, których mu zabili. No generalnie rzecz biorąc rzecz straszna. Joe Duffy, e, tutaj przyjmuje stery scenarzysty. Idzie mu całkiem nieźle. Nie jest to tej klasy artysta, co Archie Goodwin, ale jest to bardzo dobry rzemieślnik, a jeżeli chodzi o komiksy, szczególnie dzisiaj, brak w nich jest dobrego rzemiosła. Każdy próbuje być wirtuozem, tylko że no, sprawa jest taka jak w improwizacji jazzowej. Niektórzy potrafią być wirtuozami, niektórzy bardzo by chcieli. Joe Duffy nie próbuje być wirtuozem, tylko próbuje napisać bardzo dobrą, przyzwoitą, znośną historię i świetnie mu się udaje. A w dodatku te dwa segmenty poprzetykane są jeszcze krótszymi, pojedynczymi przygodami, a to wizyta w Japonii u starego kumpla. Nikt nie wie, ile tak naprawdę superbohater miał dawnych kumpli, których nigdy nie zapomni. A, a to historia, w której dosłownie zostaje opiekunem do dziecka, bo broni syna jednego z miejscowych madripulskich gangsterów. Jest to tom e, dosyć taki, no, niejednorodny, muszę przyznać, ale... E, bardzo ciekawy i wciągający a to, że akurat czytałem and Dissolution and Rebirth i bardzo ładnie te akty zemsty z Rosomaka przeplotły mi się z tymi aktami z zemsty z X-Menów i z przygodami Rosomaka w Outbacku to wyszło tylko na dobre No, to będę należy jeszcze wspomnieć, że jest coś takiego jak akty zemsty, co zresztą wyszło nakładem Um, tym Semika dawno temu, co dzieje się dużo, dużo po oryginalnych aktach zemsty, ale nawiązuje postaciami do tamtejszych i pojawiają się w nich Ghost Rider i Rosomak. No bo jakżeby <ścoughs> inaczej. Natomiast trzeci epik Blood and Cloth, Krew i szpony hmm, no jest trochę inny od tego, jak seria się zaczynała. Prawda? Larry Hamma pisze bardziej w klimacie jednak super bohaterskim. Ma tendencję, żeby troszeczkę mieszać. Ma też tendencję do większej ilości bardzo oczywistych występów gościnnych. Pojawia się Cybertooth, Cyber który po raz pierwszy pojawił się w pierwszym epiku. Pojawia się na przykład Nick Fury bardzo popularna postać. Musimy jednak pamiętać, że 30 lat temu Nick Fury był zupełnie, zupełnie inny. Pojawia się także Cable. Ja mam taką tendencję, że bardzo często zapominam, jak dawno temu wszystkie te postacie pojawiły się w uniwersum Marvela. Wydaje mi się, że to się starzyło w latach 90 czy czymś zresztą nowi mutanci. To jest początek lat 80 -tych. Cable to jest też rzecz dużo wcześniejsza. Powrót Jim Grey po śmierci Dark Phoenix, zdarzył się przecież dużo wcześniej. Mark Silvestri, który narysował większość tego tomu, to jest jeden z moich ulubionych rysowników. W Polsce mieliśmy okazję widzieć go niedużo. Głównie w X-Menach tms i to w zasadzie tyle. Ale bardzo go lubię. Jest bardzo ekspresyjnie. Mm, to jest świetna kreska, doskonale dostosowana do szybkiej akcji, którą narzuca Lary Hama hmm. to jest zupełnie inny klimat niż w pierwszym tomie bardziej X-menowy bardziej taki właśnie super bohaterski mutanski. tam szpony idą w ruch, tam się krew leje Rosomak z Madrypuru <śmiech> pojawia się znowu w Kanadzie nagle pojawia się w 37 roku <śmiech> w Hiszpanii, gdzie spotyka Ernesta Hemingwaya <śmiech> no bo kto bogatemu zabroni i jest jeszcze jedna rzecz, na którą bardzo czekałem i do której tak jakoś nie mogłem się dobrać, pojawia się Arnold, czyli cybernetyczny Rosomak oraz pojawia się mała cybernetyczna dziewczynka LZD, która jest de facto chodzącą bombą i jej zadaniem jest zabić Rosomaka na rozkaz i z woli Donalda Piersa, który również jest cyborgiem, a którego znamy dosyć dobrze z, z sagi o Mrocznej Phoenix, bo był członkiem wewnętrznego kręgu Hellfire Club. Ale oprócz tego jest w tym tomie parę innych rzeczy. Jest między innymi doskonała historia hmm, Bloodlust Alana Davisa i Pola Neary'ego, która bardzo przypomina mi hmm, duchy Ziemi, które pojawiły się w epiku Spidermana, zemsta słowieszczej szóstki, które robił Calves, Trochę to jest kwestia oprawy graficznej, bo tam kolorysta naprawdę bardzo ładnie odjechał i, i pokazał, jak można wprowadzać klimat. To jest jedna z tych, jeden z tych takich stand które rozszerzają Hmm, horyzont czytelnika końcowego, prawda? Miesięczne serie sobie, ale czasem pozwalamy sobie na coś z boku i to jest... I pod tym względem krew i szpony są rzeczą również doskonałą i bardzo żałuję, że trzeba teraz czekać, aż Marvel postanowi wydać czwarty e, epic. No to jest problem z epikami. Wydają je tak, jak e, marketing powie, że to się sprzeda. E, w Polsce na przykład dobrym przykładem jest to, jak wychodził Spider-Man na podstawie oryginalnych epików od tam chyba 17 do 20 któregoś. Zaczyna się przed ślubem z Mary Jane, jest run McFarlane'a, jest run Larsen'a, teraz zaraz będzie run Bagley'a, a wcześniej, później tam są dziury, tam są rzeczy, których nie mamy. W przypadku akurat Rosomaka jest o tyle łatwiej, że seria ta, tak jak mówiłem na początku, zaczęła się bardzo późno dopiero w 1989 roku. No, ale wydali pierwsze trzy, a potem jest jakaś dziura. Siódmy, jedenasty, któryś. Tak samo wygląda to z X-Menami. <śmiech> Dlatego akurat epików X-Menjskich chyba nie będę zbierał. Um, myślę, że ograniczę się do wydań zbiorczych turning points. <śmiech> jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której nie wspomniałem, mówiąc o pierwszym tomie. Mianowicie, mm, au, kompilatorzy z jakiegoś względu postanowili pominąć pierwszą serię Rosomaka, serię, którą napisali Claremont i Frank Miller, która e, miała cztery odcinki, a zamiast tego umieścili właśnie to wprowadzenie Ocalić Tygrysa z Marvel Comics Presents. Może to i dobrze, dlatego, że ta seria Claremonta i Millera była przedrukowywana więcej razy niż e, było alternatywnych okładek do trzeciego Dark Knight Millera i całkiem szczerze w moim osobistym odczuciu nie jest znowuż aż tak dobra a przede wszystkim jednak trochę klimatem odstaje od tej serii gdybyście więc zastanawiali się czy sięgać po jakieś odskulowe komiksy mówię odskulowe, dlatego, że to jest seria sprzed 30 z górą lat w zasadzie niedługo będziemy o pierwszym tomie mogli mówić, że to jest materiał sprzed 35 lat to jeżeli lubicie rozrywkę niewymagającą, ale nie obrażającą inteligencji czytelnika, może prostą, ale mimo wszystko narysowaną bardzo dobrze i dającą wgląd w różne aspekty jednej z najciekawszych postaci, jaka kiedykolwiek w Marvelu została stworzona, ale bez bawienia się w pseudofilozoficzne pierdololo, w jakieś cuda, cofanie się, starzenie, umieranie, początki originy i całą masę rzeczy, które tak naprawdę dla mnie zepsuły tą postać. To jest trochę jak z filmem: Ochanie Solo. Była cała masa fajnych tajemnic, których nie wiedzieliśmy, a oni wyłożyli je, na darejść powiedzieli: Macie. A... I w zrobili to wcale nie najlepiej. <śmiech> rosomak z y, okresu pierwszych trzech epików to jest bardzo fajny rosomak i te skoki w bok z różnymi dodatkowymi seriami od miesięcznika, same one byłyby warte bardzo uważnej uwagi każdego, kto uważa się za fana dobrego, superbohaterskiego komiksu. Bo niestety z ogromną przykrością stwierdzam, że kiedy po latach postanowiłem sięgnąć po kilka wybranych albumów ze współczesnego komiksu superbohaterskiego, podjąłem kilka takich prób i w 100% procentach odszedłem od stołu rozczarowany. Te nowe dania ani nie wyglądają dobrze na talerzu, ani nie smakują dobrze, ani człowiek się nimi nie najada. Myślę więc, że ja zostanę przy czytaniu komiksów sprzed roku 2000. A może jestem komiksowym dziadem, może jestem marudą, a może po prostu jednak nie ja wiem, przyjmijmy tak roboczo, że wtedy komiksy były robione inaczej. I dla takiego czytelnika jak ja, lepiej. Teraz czytelnicy są inni. Może dla nich lepsze są inne komiksy. Chociaż jeżeli mam być szczery, to kiedy patrzy się na pikujące w dół słupki sprzedaży, to może jednak ktoś gdzieś w jakimś Excelu popełnił błąd i źle dodał pewne liczby. Ale gdybyście chcieli się nie rozczarować, to Epic Collection Wolverine pierwsze trzy tomy warte są absolutnie każdej złotówki, którą w nie zainwestujecie.